Siedem. Poranki na eltaninie stały się znacznie chłodniejsze, a liście zdążyły zabarwić się na pomarańczowy, przełamany czerwienią kolor. Włożyłam dres, jeden z tych, które służyły do krótszych lotów. Tym razem wzięłam ten cieplejszy, wyściełany od środka miękkim futerkiem. Wyjęłam skórzane rękawiczki i kominiarkę. Oliver poleciał wcześniej na spotkanie reporterów, więc nie zwlekając wyszłam przed dom i zamknęłam oczy. Zimny wiatr rozwiał mi włosy, a ciemne chmury na niebie zapowiadały gradobicie. Miałam nadzieję, że dolecę do celu, zanim spadną pierwsze krople deszczu. Pomyślałam o Suliradzie i po chwili przyszło to znane mi uczucie, jakby łączyła nas niewidzialna nić. Smok po chwili pojawił się na horyzoncie. Mam nadzieję, że dzisiaj masz dobry humor. Lecimy do zamku, poznamy zawodników rajdu. Sulirat wyciągnął szyję i pokazał ostre kły, a ja wyczułam bijącą od niego niechęć. Też nie mam ochoty. Pewnie nie będzie Balzacha, więc proszę, nie atakuj Garieli. Sulirat spojrzał na mnie, a jego źrenice się zwęziły. Wydał z siebie przeciągły warkot, co wzięłam za zgodę, a potem zniżył się, pozwalając mi wejść na grzbiet. Gdy tylko wzbiliśmy się w powietrze, zobaczyłam zamek, od którego nie dało się oderwać wzroku. Długie, na wpół przezroczyste wieże pieły się ku niebu, a najwyższe piętra tonęły w ciemnych chmurach. Ta budowla zapierała mi dech w piersi za każdym razem, gdy na nią patrzyłam. Przeleciałam nad rynkiem, gdzie wszędzie wisiały białe dekoracje ze złotym kręgiem. Przez chwilę myślałam, że udekorowane są tylko jeden czy dwa domy, ale takie flagi znajdowały się dosłownie wszędzie. Dopiero gdy znaleźliśmy się bliżej zamku, zobaczyłam, że na ścianach przy głównej bramie i lądowisku również rozwieszono białe proporcje z identycznym symbolem. Wylądowaliśmy na ogromnej, okrągłej kamiennej płycie, gdzie czekał na nas wartownik razem ze swoim smokiem. Przyszłam na zabranie drużyny rajdu. Anna, tak? Potwierdziłam i poprowadził mnie przez drzwi od strony lądowiska, a następnie kryształowym korytarzem do ostatnich drzwi. Złapałam za okrągłą gałkę i już chciałam ją przekręcić, gdy usłyszałam znajomy głos wykrzykujący moje imię. Anna. Odwróciłam się i ujrzałam Ines. Na widok jej szerokiego uśmiechu trochę się uspokoiłam. Chodź, wszyscy już powinni być. Otworzyłam drzwi i szybko zlustrowałam salę, żeby rozeznać się w sytuacji. Przy szklanym stole siedziała dziewczyna wyglądająca na młodszą ode mnie. Moją uwagę zwrócił jej nos. Zaokrąglony i zbyt zadarty. Popielate włosy pasowały do szarawych oczu, którymi wpatrywała się we mnie z pogardą. Zdziwiłam się, bo mogłabym przysiąc, że nigdy wcześniej jej nie spotkałam. Odchyliła się do tyłu na oparcie krzesła i włożyła ręce do kieszeni malachitowej kamizelki. Zerknęłam na drugi koniec sali, gdzie Wiktoria opierała się o ścianę. Spojrzała na mnie i pomachała, by po chwili powrócić do książki, którą trzymała w dłoniach. Brakowało jeszcze jednej osoby. Przez morderczy wzrok dziewczyny przy stole poczułam ucisk w żołądku i najchętniej obróciłabym się na pięcie. Ale Ines zdążyła wepchnąć mnie do środka. Uśmiechnęłam się niepewnie, na co dziewczyna teatralnie wypuściła powietrze z płuc, pokręciła głową, po czym wróciła do czytania map rozłożonych na stole. Świetnie. Nigdzie nie widziałam ostatniego zawodnika. Ines uprzedziła moje pytanie i wskazała otwartą dłonią na dziewczynę. To Amelia. Wie wszystko o survivalu, historii i jest pasjonatką języków obcych. Na co dzień pracuje w archiwum i Centrum Rozwoju. Wiktorię oczywiście znasz. Będzie w naszej drużynie specem od Mikstur. Amelia przewróciła oczami. Jest jeszcze u Stachy, ale on... Jest spóźnialski. Nagle odskoczyłam od drzwi, gdy za plecami usłyszałam męski głos. Cholera. Nie słyszałam go i nawet nie wyczułam. Obróciłam się natychmiast i spojrzałam w orzechowe oczy mężczyzny. Wąskie usta wygiął w szerokim uśmiechu i przeczesał ręką ciemną, spiczastą brodę. Eustachy jest specem od map, geografii i prowadzi szkolenia z latania. Poznaliśmy się już, wyszczerzyłam do niego zęby. To do niego niedawno uczęszczałam na lekcje z geografii świata i wysp. Amelia prychnęła, słysząc te słowa, a ja wzięłam głęboki oddech, próbując nie dać się sprowokować jej zaczepkom. Skoro jesteśmy już wszyscy, możemy omówić informacje, które dostaliśmy na temat rajdu i przeanalizować. A co ona potrafi? Odezwała się Amelia, a ja odruchowo zacisnęłam pięści. Nie chciałam się z nią kłócić, ale mówienie o mnie w trzeciej osobie sprawiło, że chętnie zademonstrowałabym jej moje najnowsze umiejętności kontrolowania wody. Jestem żywiołakiem, powiedziałam, próbując zachować spokojny ton głosu i zakończyć tę konwersację. Czego? Powieka mi zadrgała. Miała szczęście, że nie władałam ogniem. Powietrza i wody. Coś jeszcze potrafisz? Wbiła we mnie pogardliwe spojrzenie. Potrafię mocno przywalić, jak się wkurzę. Mruknęłam w końcu. Próbowałam być miła, lecz życie nauczyło mnie, że to nie zawsze działa, a ta dziewczyna ewidentnie działała, ale na moje nerwy. Wpatrywała się we mnie przez chwilę, w końcu odwróciła wzrok i już więcej się nie odezwała. Dobra, koniec tych przepychanek, skupcie się. Zwróciła nam uwagę Ines. Co wiemy o rajdzie? Jak zawsze rozpocznie się w pierwszy dzień nowego roku, a poprzedzi go festyn dnia śniegu. Poinformowano nas, że tym razem będzie się składał z czterech konkurencji. Po pierwszej mamy przerwę i zaczynamy kolejne. Druga może trwać nawet do dwóch tygodni, bez przerwy. Trzecia ma trwać maksymalnie dwa dni. Nie możemy wziąć ze sobą żadnych rzeczy. Tyle wiem. Uniosłam brwi. Co oni wymyślili? Ponieważ Anna i Wiktoria dołączyły w ostatniej chwili, musimy się skupić na ich treningu. Ja pomagam im w walce. Eustachy, ty poprowadzisz techniki lotu, a ty, Amelio, naucz je podstawowych zasad orientacji w terenie i przetrwania. Wiki, przeszkolisz Annę w podstawowych eliksirach. Jakieś pytania? Co z reporterem? spytała Amelia. Nastąpiła zmiana, udało mi się pozbyć tej wariatki, dostaniemy e reportera z Alarakis. Ines spojrzała na mnie wymownie. – Zostały nam nieco ponad dwa miesiące, więc mamy mało czasu. Eustach, zaczniesz trening z dziewczynami? Mężczyzna kiwnął głową i puścił do mnie oko. – Mam pytanie – wtrąciłam. – Co to za symbole po rozwieszano na mieście? – Serio? – Amelia odsunęła mocno krzesło, które zaszurało głośno, po czym wyszła z pomieszczenia trzaskając drzwiami. Ines wpatrywała się przez chwilę w puste miejsce, które przed chwilą zajmowała dziewczyna, wypuściła powietrze z płuc i spojrzała na mnie. Spoko, przejdzie jej. Złote koło na białym tle to symbol Eltaninu i naszej drużyny. Każda wyspa ma inną flagę z symbolem żywiołu. Rastaban ma zieloną flagę z przeciętnym odwróconym trójkątem, Alrakis niebieską flagę z trójkątem, dziban czerwień z trójkątem, no i Tuban błękit z przeciętym trójkątem. Po tym będziemy też rozpoznawać zawodników. Każda drużyna będzie miała inne kolory strojów. Pytania? Popatrzyliśmy na siebie, ale nikt już o nic nie zapytał. Chodźcie. Stachy kiwnął na nas głową. Mówił niskim głosem z twardym akcentem. Jak skończycie, pójdźcie do wieży, powiem Amelie, żeby tam na was czekała. Rzucił, gdy wychodziłam lekko zdezorientowana całą sytuacją. Wątpiłam, żeby dziewczyna była chętna nauczyć mnie czegokolwiek. Szłyśmy z wiki ramię w ramię za mężczyzną, któremu ledwo sięgałam do klatki piersiowej. Stojący na korytarzach strażnicy obserwowali nas, ale nikt nie zareagował ani nawet nas nie zaczepił. Zeszliśmy po kryształowych schodach, które prowadziły w głąb góry. Przypominały mi korytarze położone głęboko pod zamkiem, którymi prowadził mnie William. Weszliśmy do ogromnej jaskini. Zimne powietrze owiało mi twarz, wywołując gęsią skórkę na przedramionach. Ściana ze szlifowanego kryształu ukazywała widok na rynek, a wpadające do środka słońce oświetlało całe pomieszczenie. Po przeciwnej stronie od wejścia stały przyrządy do ćwiczeń, a na środku ring bokserski. Serce podskoczyło mi do gardła, gdy spojrzałam w głąb sali i na samym końcu, w cieniu, zobaczyłam czarnego smoka bez głowy. Co to do cholery? Spojrzałam z przerażeniem na Eustachego, ale on nawet nie patrzył w tamtą stronę. Zanim się odezwałam, dotarło do mnie, że to nie był smok, tylko ogromna makieta. E, do czego to służy? spytała Vicky, wskazując na model, jakby czytała mi w myślach. Do trenowania skoków i różnych trików podczas latania. Nie chcemy męczyć smoków, więc najpierw poćwiczymy na tym. Jak wszystko będzie wam wychodziło na sucho, przesiądziemy się na wasze smoki. Uspokoiłam oddech, choć nadal czułam niepokój patrząc na makietę. Za bardzo przypominała starożytnego smoka, który zabił Haminga. Wspomnienia nadal były żywe. Ściągnijcie buty. Obserwowałam, jak Eustachy zdejmuje wysokie skórzane buty do latania Po czym zrobiłam to samo Kto tu zazwyczaj ćwiczy? Nie mogłam się powstrzymać Zastanawiało mnie, dlaczego tego typu pomieszczenie jest w zamku Rodzina mistrza, i ich najbliższe straże Poprosiłem o udostępnienie jej na czas przygotowań Zgodzili się bez problemu, w końcu reprezentujemy wyspę Zróbcie rozgrzewkę i zaczniemy Polecił i sam zaczął wymachy rękoma Wykonałam zestaw ćwiczeń, którego nauczyłam się od Ines. Po chwili moje mięśnie się rozgrzały, a na czole pojawiły się pierwsze krople potu. Podeszłam do ogromnego urządzenia, żeby przyjrzeć mu się z bliska. Korpus niby smoka wydawał się większy od Sulirada, a całość pokryta była materiałem do złudzenia przypominającym czarne łuski, na których widok przyspieszał mi puls. Pokaż, jak do tej pory wsiadałaś na grzbiet, polecił Eustachy, stając za mną. Przemogłam się i z rozbiegu skoczyłam. Odbijając się jedną nogą od grzbietu, złapałam za wystający kolec wzdłuż sztucznego kręgosłupa i usiadłam. Dobrze, zeskocz. Przerzuciłam nogę, ześliznęłam się po sztucznych łuskach i wylądowałam na zgiętych nogach. Eustachy patrzył na mnie przez chwilę oceniającym spojrzeniem i pogładził kilkudniowy zarost. Zawsze tak robiłaś? Tak. No nic, poprawimy to. Teraz ty, Wiki. Patrzyłam, jak przyjaciółka z grabnym ruchem wsiada na smoka i byłam pewna, że idzie jej to znacznie lepiej niż mnie. Dobrze, powiedział Eustachy i podwinął rękawy bluzy. Nie mamy wiele czasu, ale nauczę was kilku sposobów wchodzenia i schodzenia ze smoka. Potem lawirowania między płatami i latania na szyi. Jak skończymy, będziecie próbować na swoich smokach. Poćwiczymy też, jak latać przy silnym wietrze i jak się zachować, jeśli traficie na uskok wiatru. Nabrałam powietrza głęboko w płuca i przytaknęłam, czując się głupio, jakbym znowu nic nie wiedziała. Po kilku godzinach zajęć ledwie wyszłam z sali na trzęsących się nogach. Wróciłyśmy do pokoju spotkań, gdzie Eustachy wcisnął nam do rąk po eliksirze na regenerację i przez chwilę odpoczęłyśmy, leżąc na leżankach pod oknem. Podciągle spływał mi po karku i jedyne o czym myślałam to gorący prysznic, ale czekała mnie jeszcze podróż na smoku do domu. Nie będzie łatwo, zagadałam do przyjaciółki, która nadal wydawała się obrażona. Mruknęła coś pod nosem, a w powietrzu zawisło niezręczne milczenie. Kiedy ci powiedzieli, że masz wziąć udział w rajdzie? Zapytała w końcu. Poruszyłam się nerwowo, zastanawiając się, czy nie skłamać. W dzień eliminacji przyszedł do mnie mistrz i kazał mi wziąć udział. Nie chciałam ci mówić, bo byłaś tak szczęśliwa, że ci się udało. Nie chciałam tego popsuć. Kazał? Przerwała mi. Przytaknęłam. Poprosił, sugerując, że od tego zależy bezpieczeństwo mojej rodziny i twoje. Moje? Wyszeptała tak cicho, że ledwie ją usłyszałam, po czym zamilkła na moment. Rozumiem. Też mam ci coś do powiedzenia. Jak cię nie było, zostałam przydzielona do szpitala. Od teraz szkolę się na medyka. Gratulacje! Ucieszyłam się. Musimy to uczcić przy najbliższej okazji. Nagle drzwi otworzyły się. I ujrzałam mężczyznę, na którego widok przeszedł mnie zimny dreszcz. Miałam nadzieję, że nie słyszał, o czym rozmawiałam z moją przyjaciółką. Obie zamarłyśmy w bezruchu. Nie ma Ines? zapytał, nawet się nie witając. Nie widziałyśmy jej od rana, mistrzu. Zerknęłam na wiki, której głos zaczął się trząść. Czy możesz zostawić nas samych? spytał, wbijając wzrok w moją przyjaciółkę. Wiki skuliła się pod jego świdrującym spojrzeniem, kiwnęła głową i bez słowa wymknęła się z sali. Zmarszczyłam brwi. Mogę w czymś pomóc? zapytałam, zaciskając mocniej dłonie na krawędzi leżanki. Jego spojrzenie kłuło jak lód, ale twarz nie wyrażała żadnych emocji. Jak grupa? Czy ktoś... zawahał się, zwrócił twoją uwagę? Od razu pomyślałam o Amelii, która ostentacyjnie okazywała mi niechęć. Ledwie ich poznałam, odpowiedziałam wymijająco. Rozumiem. Słyszałem o sytuacji na Alrakis, przeszył mnie wzrokiem. Czy widziałaś coś podejrzanego? Na chwilę zamarło mi serce, ale starałam się wyglądać naturalnie i kontrolować mimika, która mogłaby świadczyć o kłamstwie. Niestety nie. Podobno Beatrycze przyleciała z wami. Nawet na chwilę nie odrywał ode mnie wzroku. Ines mu nie powiedziała? Nagle to do mnie dotarło. Ona nie powiedziała mu o Tak jej ufa, a ona nie mówi mu wszystkiego. Powstrzymałam parsknięcie. Tak, okazało się, że mój trening potrwa dłużej i Ines namówiła ją na przylot. Skłamałam dumna, że nawet nie drgnęła mi powieka. Przyglądał mi się jeszcze chwilę w milczeniu. A jak... Urwał, kiedy drzwi otworzyły się z hukiem i do środka wpadł zdyszany mężczyzna. Tak jak wszyscy strażnicy na służbie, miał na sobie napierśnik zrobiony z drobnych łusek, ale w przeciwieństwie do innych, których widziałam, miał też naramienniki i karwasze. Zgłaszam, że widzieliśmy, zaczął, ale mistrz uciszył go ruchem ręki. Wyjdźmy, rozkazał, a strażnik wyprostował się i ukłonił. Dokończymy innym razem. Oznajmił twardo i już miał wychodzić, ale odwrócił się w pół kroku. Twoja mama ma się dobrze. Poinformuj mnie, kiedy będziesz swobodnie posługiwała się żywiołem. Tak, mistrzu. Wycedziłam przez zęby. Do zobaczenia. Wyszedł, a strażnik za nim. Wypuściłam głośno powietrze. Położyłam dłoni na piersi i wzięłam powolny oddech, uspokajając szybkie bicie serca. Znów ścisnęłam kryształ, tym razem tak mocno, że zbielały mi kłykcie. Czemu wbiegł taki zmachany? Co widzieli? kogo? Intuicja podpowiadała mi, że było to coś ważnego. Wahałam się tylko przez sekundę i wybiegłam z pomieszczenia. Zobaczyłam, jak skręcają na końcu korytarza i zaczęłam się za nimi skradać, próbując wyglądać naturalnie. Na szczęście nikogo w pobliżu nie było. Weszłam za nimi po schodach i minęłam kolejny zakręt, gdy nagle zniknęli. Omal nie wpadłam na jakiegoś strażnika, który nagle pojawił się przede mną. Serce stanęło mi na chwilę, ale wyprostowałam się dumnie. Co tu robisz? spytał, patrząc na mnie podejrzliwie. Mistrz mnie wezwał? odpowiedziałam, siląc się na stanowczy ton. Właśnie wszedł do gabinetu. Powinien być w swoim biurze, o tam. Wskazał ręką na drzwi na końcu korytarza. Przed chwilą go mijałem. Dziękuję. Przeszłam spokojnie obok niego i kiedy upewniłam się, że zniknął mi z oczu, odetchnęłam i podbiegłam do wskazanego miejsca. Przyłożyłam ucho, ale nic nie było słychać. Wśliznęłam się więc do pomieszczenia obok. Zaopatrzenie i schowek. Świetnie, pomyślałam. Przejrzałam półki i gabloty wypełnione odznakami i trofeami, szukając czegoś, co mogło mi się przydać do... do czego właściwie? I nagle mnie oświeciło. Sięgnęłam po jakiś szklany puchar bardziej przypominający wielką szklankę i przycisnęłam go do ściany modląc się, żeby sposób z dzieciństwa na posłuchiwanie rodziców zadziałał. Walczyli aż do morza Barenca, potem trop się urwał. Wysiliłam zmysły. Czy był tam William? Obawiając się, że nie dosłyszę, wstrzymałam oddech. Tak, mistrzu. Jeden ze strażników go rozpoznał. Dobrze. A jak rajd? Miejsce zostało zmienione? Tak, mistrzu, doniesiono mi, że składnik został przeniesiony. Upewnij się, że będzie w wodzie. Musi wejść do wody. Zrozumiałem. Możesz odejść. Odłożyłam szklankę dopiero po chwili, gdy byłam stuprocentowo pewna, że skończyli rozmawiać. Roztrzęsiona usiadłam na ziemi w kącie jeszcze na chwilę, starając się uspokoić i próbując zrozumieć cokolwiek z tego, co usłyszałam. Do wieży dotarłam dopiero późnym popołudniem, odświeżona i w lepszym nastroju. Pomieszczenie wypełnione było przyjemnym, korzennym, trochę ciężkim zapachem, który ożywił moje zmysły. Skąd znam ten zapach? Pomyślałam i nagle zamarłam. Tak pachniały perfumy Willa. Obejrzałam się gorączkowo, ale byłam sama. Halo? Zawołałam, a na szczycie krętych schodów pojawił się ciemnoskóry mężczyzna w bordowej szacie. Wymusiłam uśmiech, starając się nie pokazać zawodu, którego doznałam. Przez tę krótką chwilę miałam nadzieję, że zobaczę Willa. Amus! no dawno się nie widzieliśmy. Co czujesz tym razem? Udoskonaliliśmy eliksir. Przypomniała mi się chwila, gdy byłam tu pierwszy raz. Testowali wtedy eliksir, dzięki któremu każdy czuł najprzyjemniejszy dla siebie zapach. Nagle zaczęły szczypać mnie oczy. To samo co ostatnio zapach świąt skłamałam po raz kolejny tego dnia. Gratuluję awansu na naczelnego alchemika mężczyzna westchnął i uśmiechnął się smutno. Dziękuję, choć przyznam, że wolałbym zdobyć go w inny sposób kiwnęłam głową. No tak. Jego kariera poszybowała w górę, po pozdradzie lin zwolniło się stanowisko. Zasłużyłeś na to, a okoliczności nie są takie ważne. Chciałbym, żeby wszyscy tak myśleli. Zaśmiał się cicho. Chodź, Wiktoria już na ciebie czeka. Szliśmy po niekończących się schodach i odruchowo zerknęłam do góry, choć wiedziałam, że na wyższych piętrach zobaczę tylko kolorową mgłę. Zatrzymaliśmy się na szóstym piętrze, podzielonym na kilka mniejszych pomieszczeń ciemnymi szybami. Amus podszedł do jednych z drzwi, zapukał i nie czekając na odpowiedź otworzył je. – Miłej nauki? – kiwnął na mnie i ruszył po schodach wyżej. Wiktoria siedziała przy dużym stole zajmującym większą część pomieszczenia. Na blacie leżała gruba księga z pożółkłymi kartkami i kilka szklanych probówek, wypełnionych kolorowymi płynami. – Siadaj! Opowiem ci trochę o podstawach alchemii, poklepała puste krzesło. Zawahałam się. Miałam nadzieję na oczyszczenie atmosfery, zanim przejdziemy do nauki. Możemy najpierw porozmawiać? Nie dokończyłyśmy, spojrzała na mnie i dotarło do mnie, że w jej wyglądzie coś się zmieniło. Oczy wydawały się bardziej podkrążone. Biegi na bladej skórze odznaczyły się mocniej niż zwykle. Pokręciłam głową. Wydaje mi się. Anno, znamy się już trochę. Wiem, że nie powiedziałaś mi wszystkiego. Dlaczego wybrał ciebie? Spojrzała mi w oczy, a ja czułam, jakby wierciła mi dziurę w głowie. Anno upomniała mnie. Dobra, wyrzuciłam z siebie szeptem. Mistrz podejrzewa, że któryś z zawodników jest szpiegiem. Mam ich obserwować. Lin rekrutowała Amelię i Eustachego. Była też odpowiedzialna za organizację i przygotowanie niektórych zadań. Mam sprawdzić od środka, czy nie zrobiła czegoś podejrzanego. Wiki słuchała mnie uważnie, a kiedy skończyłam na jej twarzy zamiast złości, dostrzegłam zmartwienie. I co z tym zrobimy? My? Zdziwiłam się. No przecież nie zostawię cię z tym samej. Znowu próbujesz wszystko wziąć na siebie, jak ostatnio. Kiedy zrozumiesz, że nie jesteś sama? Ujęła moją dłoń. Poczułam, jakby ktoś zdjął ze mnie ogromny ciężar, który rósł za każdym razem, kiedy spotykałam mistrza. Po prostu nie chcę, żebyś znalazła się w niebezpieczeństwie. Szepnęłam. Przewróciła oczami i uśmiechnęła się lekko. Znowu zaczynasz? Mówiłam ci już kiedyś, że to moja decyzja. Przeprowadzałyśmy już podobną rozmowę. Miała rację. Gdy wkradłam się do wieży, żeby ukraść tabliczki tako, rozmawiałyśmy o tym samym. Przez cały czas miałam obawę i martwiłam się, że przeze mnie będzie miała kłopoty. To jaki jest plan? Najpierw stanę się najsilniejszą drakanką a potem skopie tyłek Kichunowi. Wiki zaśmiała się głośno, a ja jej zawtórowałam. Sama nie wierzyłam, że żartowałam na ten temat, ale wiara, jaką widziałam w jej oczach, dawała mi nadzieję. Nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Znów rozległo się pukanie. Ani chwili spokoju, jakbym nie miał co robić. Chyba musimy znaleźć portiera. Mruknął Amus, wchodząc do środka. Właśnie wychodziłem, ale pod wieżą kręcił się jakiś chłopak. Twierdzi, że cię zna. Kiwnął w moją stronę. Wygląda jakby bał się własnego cienia. Zaśmiałam się pod nosem. Czy ma włosy jakby oberwał piorunem? Zdecydowanie. Alchemik parsknął pod nosem. Tak, znam go. Zejdę z tobą. Ja pójdę. I tak nie możesz sama kręcić się po wieży. Nie jesteś alchemikiem. Stwierdziła Wiki i zniknęła z Amusem, zostawiając mnie samą. Rozejrzałam się po pomieszczeniu. Regał, regał, stół. Wymieniłam. Nuda. Nie było nawet okna. Westchnęłam i wychyliłam się, gdy nagle zobaczyłam, że w torbie Wiktorii coś się poruszyło. Na wierzchu leżało kilka tako, a na jednym z nich pojawiła się wiadomość. Dowiedz się. Przeczytałam, kiedy dotarł do mnie odgłos rozmowy i natychmiast wyprostowałam się, udając, że czytam księgę. Do środka weszli przyjaciele, żwawo rozmawiając Zmęczona? Rzucił Oliver i podał mi kubek Latę z karmelem, posypana zieloną herbatą Jak lubisz? Sięgnęłam po kawę, kiwając z uznaniem, że pamiętał mój ulubiony napój Nie wiedziałem, co pijasz, więc wybierz Powiedział do Wiki, wskazując dwa pozostałe kubki Jak zebranie reporterów? Spytałam, obejmując ciepły kubek, który przyjemnie grzał dłonie Chłopak westchnął głośno i opadł na krzesło obok, rozsiadając się wygodnie. Tragedia. Pełno ludzi, lubiących dużo mówić. Poznałem wszystkich. Przedstawili nam składy drużyn, zasady, obowiązki i inne bzdury. Powinienem dać radę. Nawet jakaś dziewczyna się do mnie przyczepiła. Chyba jej się spodobałem. Zaśmiał się i upił łyk. Na pewno. Pokręciłam głową, uśmiechając się pod nosem. Odczep się. Dał mi kuksańca w bok. Dobra, nie mamy całego dnia. Zaczynajmy. Wigi otworzyła księgę na pierwszej stronie i zaczęła opowiadać o podstawowej bazie każdego eliksiru.